Serdecznie witamy. Przedstaw się dziecko. Cześć, jestem Karolina. No właśnie. Tak ktoś tam mówiłeś o mój numer, nie? Numer? No. 609060. 60. <laughs> nie? Nie, no mój numer chciał ktoś. Aha, aha, aha. Jak usłyszał mój śmiech. Ponoć. Aha, no tam tak, mówi... no to, to ja ci mówiłem, no. Ale to ja wysłałem, że na twoją stronę sobie ma wejść Karolina Szyszyczy. Jaki Sz czy... numer mówisz? No na stronę internetową. Tam są twoje zdjęcia, zdjęcia i ten. Co? No tak, no. No Kamil mówił, że takie masz numery, wymiary, Aha. no, więc ten. W każdym razie do rzeczy. Dzisiaj opowiadamy o, w każdym razie będziemy opowiadać o podróży do Azji, o czterech krajach. Dobrze? Powiedziałem cztery? No, a jeśli liczyć Singapur? To, to pięć wczoraj wróciła, jeszcze jest nierozpakowana a ja już z mikrofonem na nią napadłem i, i po prostu mówię Karolina, Karolina, będziemy nagrywać póki jeszcze jesteś tak gorąca czyli zobaczymy co z tego wyjdzie i z wysypką i z wysypką, tak I nie je chleba, pije szejki i ma Dolinę po, po wakacyjną tak samo jak Emilia wróciła z Maroka Dolinka, Dolinka, Dolinka wracamy po chwili i będziemy rozmawiać z Karoliną dlaczego i w ogóle po co Oh. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla orłów. Tem. Karolina, stoimy przed mapą w studio. Patrzysz i patrzysz i patrzysz, patrzysz. No i powiedz, co wypatrzyłaś? Jakie kraje wypatrzyłaś? Dlaczego tam sobie wypatrzyłaś podróż? I. Ile tam byłaś i dlaczego 6 tygodni? Byłem 6, sześć, 6,5 sześć tygodnia właściwie. A Azja wydawała mi się łatwa do podróżowania, ponieważ pojechałam sama tym razem. Sama, samusieńka. Sama kobieta do krajów, gdzie pełno jest facetów zboczo zboczonek. Pisać, to są tacy, że tam, wiesz, mi się wydawało, że mogłabym ich jednym palcem przewrócić, bo są tacy malutcy. Karolina, no, tak, mówiliśmy, nie, że Karolina jest, jest dość zbudowana całkiem, całkiem. całkiem. Mówiłem prawda. o tych wymiarach, nie no to wiecie. Um, no, ale um, poza tym zmieniłam kierunek, po zeszłym roku w Ameryce Południowej bo, bo tak Fajnie co roku w inną stronę e, pojechać. E, zaczęłam w Singapurze, potem bardzo szybko przez Malezję, tylko dwa przystanki e, i pojechałam do Tajlandii e, na wyspy. Na seks. E, na wyspy? Na seks, tam pojeździ. <laughs> e, Okej. <okay. laughs> no tak się mówi, że tam się po to jeździ. No tak, tak, no tak. też. E, później pojechałam do... Czyli rysuj palcem, czekaj, czyli tu Singapur, <coughs> Potem, dwa Potem Kuala Lumpur i w góry Kamerun e, Highlands, gdzie są pola zielonej herbaty i pola truskawek. Tak. E, później dalej do góry A Byłaś tam, gdzie było to tsunami w 2005? E, byłam. Przekroczyłam granicę Tajlandii i pojechałam od razu na wyspy, na Kolipę, Kolantę i na Pipi. Właśnie na Pipi było tsunami. Mhm. I to są wyspy po, po lewej stronie tej <coughs> e, Tajlandii, czyli te zachodnie, zachodni, zachodni brzeg yy, i później pojechałam, właściwie poleciałam polecia po, pojechałam do Bukietu i wzięłam samolot do Chiang Mai na samą górę, żeby zaoszczędzić trochę czasu yy, na autobusy yy, yy, yy. i Chiang Mai był świetny, tam naprawdę można spędzić dwa tygodnie Chiang Mai jest przy granicy zaraz z, z, z... Birmą. z Birmą i z tak? Laosem, no In i dlatego zmieniłam mój plan, bo yy, miałam początkowo być w Wietnamie wracać w dół do Bangkoku i później do Wietnamu, ale stwierdziłam, że jak już jestem przy Laosie, a słyszałam fajne rzeczy, to, e, to pojechałam do Laosu na granicę i później wziąłam łódkę, która e, trwała dwa dni do pierwszego dużego miasta tutaj, Mekongiem, e, do Luang Prabang, pięknego miasteczka. E, I później w dół e, Van Bienk i Wientian, stolica. I później znowu wziąłam samolot do Kambodży, już do Siem Rep czyli tam gdzie jest Angkor Wat. Co to jest Angkor Wat? Nie wszyscy wiedzą. Takie Angkor Wat to są świątynie. świątynie takie z małpami. miasto, odkryte dżungli. I małpy. E, I później później do e, stolicy Phnom Penh, Kambodży. I później już e, nad e, Zatokę Tajlandką. I Kep. Kempot. E, Sinakville. Mega imprezowe miasteczko. E, I później przy granicy z Tajlandią też się zatrzymałam na chwilę, żeby zrobić trekking. I wracam do Tajlandii przez e, niezbyt sławną Patai, hmm. czyli właśnie e, seks turystykę, e, centrum seks turystyki. Hmm, tak. e, ale ponieważ mój znajomy miał tam, e, czy ma tam hostel, który kupił w listopadzie, to postanowiłam ich odwiedzić. Polak, dodajmy. Tak. I y y y skończyłam w Bangkoku. To jest świetne. świetne. W dzisiejszym podcaście muzyka z filmu Niebieska Plaża to jest z polskim Leonardo DiCaprio. Czy byłaś na tej plaży i jak długo? Byłam na tej plaży pół godziny. Do tej plaży trzeba dojechać um, łódką z Pipi, właśnie, czyli są wycieczki organizowane. to jest realnie... gdzieś tutaj, tak? <grym> eee, Czy gdzie? Tak, to jest przy pukiecie, no przy najbliżej Pukietcie. do pukietu jest mhm. z Pipi. Um, może, nie wiem, dwie godziny może się jedziemyśmy żeby to był taki dzień, że Czyli to jest objechaliśmy Tajlandii, trzy... W... Tak, że trzy wyspy objechaliśmy. A jakiś Monkey Island, um, coś tam jakaś jeszcze inna i potem na to Maya Beach, um, która jest bardzo zaludniona, bo wszystkie wy, wy, wycieczki mają w, w programie właśnie ten punkt i przyjeżdżają nie tylko nawet z Pipi, ale z okolicznych wysp, z kontynentu, Także mnóstwo ludzi się tam zjeżdża i ciężko zrobić nowe, fajne zdjęcie. Plaża jest dosyć mała i proszę się tylko wykąpać, zrobić mm. trzy fotki. I... Tak. Jak nie wiecie, o czym mówimy, to zapraszamy na film z Leonardo DiCaprio. Po polsku to była niebieska plaża, a po angielsku, pamiętasz, jak to było? Się nazywało? Mm, nie. Znajdziemy, napiszemy, zrobimy notatki pod nie, podcastem. Nie, nie nie, oglądałam tak e, z, bardzo fajny film, mm. bardzo fajna muza i taki zakręcony, więc polecam. Na pewno Ci się dobrze skojarzy. W każdym razie. E, wracamy po chwili i Karolina powie nam e, skąd pomysł w ogóle na to To no podcast, nie tylko dla Orwów. Ostatni podcast z Karoliną mieliśmy w Afryce, czyli w Kenii, w Tanzanii, czyli Kilimandżaro, a teraz przenieśliśmy się dalej na wschód, czyli Azja, Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam, Malezja. Wietnam nie? Wietnam, ja. Wietnam nie. A, mia a miałeś w planach, Wietnam? Tak, Wietnam. zmieniłam na laos. Aha. Właśnie, skąd pomysł na tą podróż i mówiłeś, że sama pojechałaś. Samiutka, jedna blondyneczka, taka 1,40 40 yy, halo, w pasie halo. i te sprawy. <laughs> I, ten... I przy tych malutkich, wszystkich tam ludziach, co mieszkają, wystawałaś, widziałam na zdjęciach co najmniej o głowę. W każdym razie chciałem się spytać, skąd pomysł na ten kraj i czy nie bałaś się samemu? Bo zawsze miałeś jakichś chłopaków, chłopaków zresztą zmieniasz często, cią ciągle z nimi jeździsz gdzieś, co inny, tak. kontynent, kontynent to inny chłopak, no tak. a teraz pojechaj sama. Co się stało z chłopakami? A już słyszałam, że nie ma co liczyć na chłopaków. Nie? Nie. Um, pojadę sama, żeby sobie udowodnić, że tak. mogę wszystko sama. Tak, w następnym odcinku będzie chłopak, który ostatnio z Karoliną jeździł i on też postanowił sam. Bo ja sam, bo ja pojechałam pierwsza. Tak, tak, tak. Więc on się obraził, pojechał na inny kontynent, też samiuteńki i tak to wyszło. W każdym razie wracamy do Ciebie. Skąd pomysł i dlaczego sama? No tak jak mówiłam, bo z miłą kierunek z Ameryki Południowej, druga strona, czyli Azja. Pojechałam sama, bo ciężko znaleźć kogoś, kto by miał ten samo czasu główny, o to w sumie się tutaj rozgrywa, bo ja chciałam jechać na 6, 6 tygodni, udało mi się na, na 6,5 no i no, nie, nie wszyscy mogą tyle wzią wziąć wolnego um, jak się na zasiłku tutaj jest, no to jest czas nielimitowany, nie? jak się jest freelancerem, no. to też no to też można, no to też no. Mm. więc e, poza tym Azja, ja, ja, ja, ja, ja słyszałam, że jest łatwa i, i bezpieczna do podróżowania i też taka się okazała Skąd pomysł na, akurat na, na te kraje, bo Azja jest jakby większa troszeczkę. Dlaczego właśnie tutaj ten półwysep indochiński? No, byłam, byłam w Chinach, yy, byłam w Chinach dwa lata temu. Nie chciałam jechać do Indii, yy, nie wiem, nie sama na pewno. Yy, no to w sumie najciekawsze, najciekawsze rejon to, to był ten, gdzie, gdzie pojechałam. I w sumie można fajnie co sześć tygodni rozplanować na te kraje. To tak na mapie się wydaje malutkie takie, ale to w zasadzie jest tak troszeczkę 1 czwarta Europy i te sześć tygodni, nie, nie nudziłaś się, nie miałaś te, takiego czasu, że, że mówię, o tu za długo jestem, mogłabym jechać gdzieś indziej, nie, czy tak jechałaś z odwrotnie, luzem? odwrotnie, odwrotnie, um, ja dosyć spieszyłam się, 2-3 dni, byłam w sumie 46 dni w podróży, a byłam w 21 hostelach, mhm. spałam tu i odwiedziłam 21 miejsc, jakby, czy tam wiosy, czy, czy, czy miast. Um, no więc co, co, dwa, co dwa dni um, średnio um, ruszałam do na, na następnego miejsca. Um, no zawsze jest za mało czasu raczej. Um, jak spotykałam ludzi to przeważnie byli na pół roku czy na rok. I wtedy w ogóle już z luzem byli w jednym miejscu. Czasami przejechałam do innych miejsca i pytałam o, o, um, o jakiś taki trekking, który trzeba zrobić w tym miejscu, bo jest fajny i popularny. No, a tu mi coś na dwóch francusz odpowiadało. Nie, no my dopiero jesteśmy, jesteśmy tutaj dwa dni, więc jeszcze nic nie widzieliśmy. No, fajnie. <grystanie> Zatem leciałaś z Dublina. Jak się leci do Azji? Jak najlepiej? E, nie wiem, czy najlepiej, ale leciałam przez Frankfurt. E, powiem, że ciekawostka, że we Frankfurcie e, wyłożyli teraz takie łóżka e, na tych terminalach, e, gdzie, gdzie jest. E, jak to się nazywa? Transfer? Transfery? Nie, się Transporty? Zmienia. Dla bezrobotnych, żeby można pospać. <śmiech> ja no, ehm... Dla Polaków, to... tak? Czy co? Nie, jak się zmienia loty? Kurde. No, transfer. Transfery? Nie? No. A czemu łóżka? No, bo tam bardzo dużo ludzi yy, koczuje. Dobra, mm -hmm. to dużo ludzi tam... To jest przesiadkowe dużo jed... lotnisko. No. Frankfurt jest jednym z największych mm, lotnisk przesiadkowych. Generalnie to nie wiadomo, czy to jest jakaś wielka sala dla bezdomych. Ci wszyscy ludzie po prostu tam na, na, na podłodze. A teraz po takie łóżka są super i są takie jednorazowe jakby ścieradła, no dokładnie i takie kuderki, czy takie jakieś Czyli tam, tam na, na tym lotnisku parę dni sobie pomieszkałaś? Nie no, godzinę tam Aha. spałam. Aha. W drodze powrotnej tylko, bo miałam więcej Aha. czasu. Aha. Um, no, leciałam lub Hanzą, którą to średnio polecam. Um, samolot był kiepski w drugą stronę. Um, Dlaczego kiepski? To, to znaczy kiepski nie samolot? Nie było telewizorów. Aha, nie było gierek, nic nie można było robić. I było bardzo mało miejsca. Ile się leci? 9 godzin? Um, 3, 11 czy 11? 12? Aha. Jakoś tak. No. I polecam do Singapuru. Singapur nowoczesne, zurbanizowane bardzo, jeśli tak można się wyrazić, miasto super nowoczesne. Mówiłaś o tym już wczoraj, jak się odbieraliśmy z lotniska, że Singapur super fajny, ale tak na dwa dni. No, na trzy dni, nie Bardzo mi się podobało. Dlatego, że może, że spotkałam, e, czy poznałam tam taką e, Polkę, e, napisałam do niej wcześniej, wiedziałam, że była wcześniej w Dublinie i e, przeprowadziła się jakiś rok temu do Singapuru. Tam mieszka i pracuje. I napisałam do niej, czy nie chciałaby się ze mną spotkać na, na kawę. Spotkałyśmy się na obiad i, i na drugi dzień się spotkałyśmy na, na basen u niej w domu i na trzeci dzień się spotkałyśmy na Shisze, w Arabic Quarter. I było bardzo fajnie i dużo mi poopowiadała, jak to wszystko tam wygląda, e, tak od strony e, życia, od strony cen, od tego, jak, jacy są ludzie i e, jak się mieszka. Właśnie mówiłeś pięć krajów, Singapur, Malezja, Tajlandia, Kambodża i, i Laos. Laos. Gdzie okay. najtaniej, gdzie najdrożej? Tak ogólnie się spytam. Um, no, Singapur jest najdroższy. Um, ile kosztuje nocleg, ile kosztuje ryba z frytkami? Nocleg kosztuje. No, ja akurat do, dobry hostel znalazłam i płaciłam około 15 e, euro za noc. To dużo. Tak mi się wydaje. Mhm. E, 36 dolarów singapurskich, czyli, mhm. czyli może w sumie nawet mniej. No. Czyli to jest jakiś. E, Trochę, trochę mniej dolarów tych amerykańskich. Um... Czyli liczmy jakieś 10-15 euro no. w tych rejonach. Czyli tam najdrożej, najtaniej? Kambodża. Kambodża. W Kambodży spałam za 2 dolary co noc w hostelu w, i w dormie, mhm. um, ale zawsze. Hostel, Dorma, czy to jest to samo, czy to jest coś innego? W, w, do... znaczy, w Dormie, to znaczy w pokoju gdzieś więcej osób. Aha. Czyli od 4 e, do 24. Tak mi 24 osobowo nie spałam, ale no, tamten był chyba 12 osobowy, może 20. No takie są dosyć spartańskie. A są takie małżeńskie łóżka, e, że na przykład, jakbyś poznała kogoś, to możesz się zapoznać lepiej na przykład wieczorem? E, wiesz, co? i tak możesz się zapoznać lepiej. Nie hmm. potrzebujesz w sumie tam żadnego łóżka e, podwójnego. Mm -hmm. Czyli tak Bo to wygląda. jest jedno wielkie łóżko i z materacką materaca. Hmm, tak to tak wygląda. <laughs> I, I robale w materacach, o mówiłaś. Ojej, no, tam właśnie I były. Tak. Ale najtańsze miejsce to było też w Kambodży. E, to był jeden dolar za noc. Ale to było na, praktycznie na, na zewnątrz, na dworze. Więc nie było żadnych e, wiatraków. E, była e, moskitiera. Ale i tak było... Posłyskałam takie fra, e, hiszpanki, które tam spały i że, bardzo gorąco i dużo, e, dużo komarów, więc ale pokoje, e, pokoje takie na dwie osoby są za 4, za 6 za dolarów amerykańskich. Mhm. Jak ty tam Pyszne, bardzo fajne i tanie i bardzo dużo. Ja jadłam na ulicy, czyli taki street food. Co się jada właśnie na ulicy najlepiej? No ryż przeważnie e, i kary. E, red kary, e, green kary. Ryż z kurczakiem. Też. Też? Dobrze. Wracamy po chwili. Karolina powie nam, jak się przemieszczać po tych krajach. Mówiła łódka, mówiła samolot, mówiła autobus. Może też, jak ktoś mówi z buta, to zaraz nam powie i wracamy po chwili. Nie dla sokołów. Nie, nie, dla, nie dla mew. Nie, nie dla wróbli. Nie, nie, dla wróbli nie, nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Przyleciałaś do Singapuru potem mówiłaś, że pojeździłaś troszeczkę po Malezji, po plażach i mówiłaś, że leciałaś samolotem do Chiang Mai, mhm. czy jakkolwiek to się nazywa. Jak wyglądają samoloty, jakie linie i jak to wygląda cenowo? Air Asia czy co? Czy tak. jakieś... Aha, Air Asia i... To są takie tanie linie? O, ja nie kupowałam z dużym wyprzedzeniem, ale płaciłam po 80 euro. Um, ale można za dużo mniej. Um, bardzo fajnie, bardzo dobry serwis, bez problemu. I to lata po całej Azji? Mm -hmm. Tutaj właśnie. Z Londynu zyska... latają do Azji. Tak? Mm -hmm. mm. I też mają dobre ceny. No. Autobusy? Autobusy w porządku. Nie jakieś, nie, może nie takie standardy jak w Ameryce Południowej, e, ale było okej, okay. ja rzekałam. Mm, Taksówki, samochody inne? E, Tuktuki. czyli. Tuk Czyli motorki takie, takie takie motorki z doczepianym e, takimi siedzeniami, na może na no, 10 osób. Ile kosztuje na przykład przejechanie, nie wiem, tuk-tukiem, 100 metrów, czy tam 3 kilometry? Jakie mm, są ceny? No zależy, w Bangkoku na przykład kosztuje to e, 100 batów. To oni tobie dawali baty? Czyli... <głos> nie, ja im. Aha, ty im. Ile to jest 100 batów? 100 batów. E, jeden bat to 4. Nie, jeden, jeden euro to cztery mają tysią... 40 batów. 40 batów, okay. I tam bezpiecznie tak sobie można jeździć? Tych tuk-tuków jest pewnie za tuk-tukowanie, nie? No, jasne, wszyscy wołają. Yy, nawet nie, nie zdążysz ich zobaczyć. Oni już widzą Ciebie i wołają czy chcesz tuk-tuka. Ale yy, są taksówki też. Yy, trzeba mówić, żeby na przykład raz się nie chcieli mi wyłączyć. Yy, tego licznika, bo były korki, a ja jechałam tam z jego miejsca do stacji metra i potem chciałam metro wziąć, żeby wziąć taki skytrain na lotnisko. Jeden koleś mówi, że nie wyłączy, drugi, że nie wyłączy i podają mi cenę, jest kosmosu. No ale trzeci włączy. Mhm. Tak to jest. Włączajcie liczniki. Karolina dzisiaj nie za bardzo jest wygadana, ale to wczoraj przyleciała. Dzisiaj ja już, jak powiedziałam na początku podcastu, napadłem na nią z mikrofonem. Wiecie jak to jest? Przelecimy dość szybko takie pytania, co najciekawszego w Singapurze, co warto zobaczyć, tak według Ciebie? Najlepszy był Chinatown i Little India, czyli te, te rejony opanowane przez Chińczyków, czy też Hindusów. i był bardzo fajny też Arabic Quarter. Czyli gdzie można zjeść kebaba i zapalić mm -hmm. szysze. Zapalić krzysze. Następny punkt, Malezja. Co było wartego do zobaczenia Malenia w Malezji? Nie widziałam za dużo Kalalumpur mi się nie podobał. Później byłam w Cameron Highlands. Tam te pola, zielonej herbaty były bardzo ładne. Bardzo ładnie widziałam na zdjęciach. Eee, mi wczoraj można, na lotnisku, tak. I można fajny trekking tam zrobić. Wyspy piękne, ale na wyspach i na, nad wodą i na plaży za bardzo nie mogę wytrzymać e, dłużej niż parę dni, więc i tak sobie tam wymyślałam jakieś rozrywki, rowery i chodzenie. E, więc tam byłam w sumie tydzień, e, a Chiang Mai, e, już północ Tajlandii jest świetny, bo robiłam tam trzydniowy trekking e, po górach, robiłam tam kurs masażu, e, można robić kursy medytacji, mhm. można robić kursy gotowania. To o Tajlandii teraz mówimy. Tak. tak. Czyli, czyli jakieś fajne miasto, czyli Chiang Mai, mm -hmm. bardzo polecane, tak? Tak. Tak, tak masz niżej. <głos> Faktycznie. Tak. Um, stolica Tajlandii to Bangkok. Bang. Byłaś w Bangkoku? Byłam na samym końcu Bangkoku. Bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Mimo, że nie lubię dużych miast, jak podróżuję, wolę takie e, małe miasteczko, a wioski, które można ogarnąć. Wiadomo, gdzie się zaczynają, gdzie się kończą. Um, i można się o nich poszwędać i, i nawet parę razy w to samo miejsce zajść um, mimo że Bangkok jest wielki bardzo mi się podobał. Bardzo było fajne. I ma też takie stare e, zakątki e, szczególnie fajna była um, taxi, um, Boat Taxi, czyli e, są takie dwa kanały po których jeżdżą taksówki to najszybszy i najtańszy yy, środek po loko, yy, lokomocji, mhm. poruszania się po Bangkoku. E, fajnie to wszystko wygląda, bo odbywa się bardzo szybko i sprawnie. E, wskakuje się z takiego pomostu na ławeczkę, z ławeczki yy, już do łódki. Wszyscy się przesuwają automatycznie, bo ludzie na, na wchodzą tutaj e, dwóch takich... E, konduktorów jest jakby na zewnątrz tej łódki. Chodzi po, po, po brzegach tej łódki i kasuje. Kanary. E, tak. E, trochę pryska tam, więc zaciągają takie, no. ta, takie osłonki po bokach. E, no przybija po prostu nie wiem 5 sekund, gdzie wysiadają, siadają no. następnie i dalej. Fajne to Potem było. się przebiłaś do Laosu. Co ciekawego w Laosie? Luang Prabang było bardzo fajne, bardzo ładne miasteczko. E, to jest znane z tego, że e, o codziennie o 6, um, o 6 rano odbywają się procesy mnichów, którzy um, jakby proszą o jedzenie e, miejscową ludność. Tak widzieliśmy na zdjęciach, tam. Przy ulicy stoją. I tak, takie ta, chłopaczki ta, mają. Ta, ci, ci miejscowi e, siadają sobie tak, w rządku na, na chodniku i ci tak w takie taki procesje jeden za drugim, e, z takim specjalnym e, pojemnikiem metalowym. E, idą i każdy z z tych, z reguły, to są kobiety. Dają mi troszeczkę ryżu, e, e, troszeczkę e, warzyw. Ale co? Oni ja nie dzielę, mają pieniędzy, niestety... żeby, żeby kupić nie, jedzenie, czy coś? Nie, to, czy czy to, są tacy jest... biedni? Czy taka tradycja? To taka tradycja. Poza mhm. tym nie, nie, oni e, chyba nie, nie wiem, nie, nie, oni nie pracują, więc mhm. nie mają no. pieniędzy. Ale turyści się bardzo niefajnie e, zachowują, bo. Są nawet w tym mieście plagaty, które mówią, jak należy się że nie należy robić zdjęć z flashem i to w twarz tym nichom, bo, bo jest to naruszające ich, ich prywatność i, i, i tę całą tradycję. A, że też nie powinno się tam siadać, jeśli dla Ciebie to nic nie znaczy i nie masz pojęcia o buddyzmie i, i, i um, właśnie robisz to tylko dlatego, żeby nie wiem, ktoś Ci mógł zrobić zdjęcie, że tam siedzisz i dajesz im jedzenie. Um, no tak tak się zachowują, nie fajnie Potem z Laosu przeprawiłaś się do Kambodży. Co ciekawego w Kambodży? Kambodży była najfajniejsza. Um, Angkor, Wat był w, w, w e, Angkor Wat był bardzo fajny. Angkor Wat to takie miasteczko przy Angkor, e, Angkor Wat. E, też bardzo fajne. Gdzieś w środku czy na dole? E, tutaj, nad tym jeziorem. Aha. Czyli tak w środku prawie. Um, no. Bardzo fajny market tam był i dużo fajnych kafee, jak można się tam szwendać co um, 3 dni. E, no pewnie tak średnio w sumie mi się podobał, no i, ale później e, wybrzeże było bardzo fajne spokojne. Cap i spokojne. Happy Camp to takie e, miasteczka, które e, swoją świetność e, e, przeżywały za czasów e, e, kolonii e, francuskiej w latach 20. E, później zostały porzucone. Potem przyszedł Pol Pot i zjadł. Wszystko. Później Pol Pot, tak sobie tam budował Wile i dużo jest takich niedokończonych, też porzuconych willi, um, po poczowolnych Merach. A to kino na, na, na skalę to było tam właśnie w Kambodży? E, Co mówiłaś? Kino. Kasyno. Kasyno, tak. No, tak to było tam. Tak, tak. kasyno i hotel. E, no, razem ze, z klifem, z, z którego ludzie się rzucali, e, jak przegrali. W którym miejscu to było? Jak się nazywało? E, to było Bokor, to było. Tutaj na, na dole Kambodży. Przy Kampocie. I nie. z Kambodży potem wróciłaś gdzie? Do, żeby lecić do Europy z powrotem? Do Bangkoku. Do Bangkoku. Jak wróciłaś? Autobusem. autobusem Nie ma problemu, Wszystko żeby skupanie. się dostawać pomiędzy krajami. Jakieś wizy dla, dla Polaków, jak to e, wygląda, czy nie? Wizy wszystkie można dostać. Na, na granicy? Na, na granicy. Ile kosztuje wiza? Wiza e, do Kambodży 25 dolarów mm. do Laosu. 20, czy odwrotnie, może do Laosu 25, a do Kamboży 20, a do Tajlandii jest za free. E, tylko problem, na przykład do Tajlandii jest tylko na 15 dni, jak się wjeżdża przez ląd. Jak się e, wjeżdża przez, e, jak się e, zaczyna na lotnisku, jak się przyjeżdża drogą lądową, to zostaje się na 30 dni. Ale mnóstwo osób e, siedzi dłużej i po prostu tylko robi sobie wycieczkę za, za granicę, e, która bliżej i wraca, żeby mieć nową pieczątkę ale z tym nie było problemów na cztery kraje, różne kraje, w zasadzie piąty Singapur, czy ludzie tam są, są, mówiłaś, mili, sympatyczni, ale czy te kraje różnią się między sobą a, a propos ludzi, czy są jedni milsi dla turystów, drudzy mniej milsi, ci są fajni, ci są brzydcy, jak spraw... Czynnik ludzki, tak zwany, jak to wygląda? <grydcy>. Um, Singapur? Singapur... Tutaj poznałam najwięcej Polaków, którzy byli bardzo fajni i mili. Wyjątkowo to jest. <grydcy>. Um, najmilsi byli w Kambodży, najbardziej otwarci, gazetliwi, przyjazni, Kambodżanie, nie tak, Polacy. Tak, tak. Um, I co ważne, że oni chcą czasami Ci coś wcisnąć i sprzedać, ale jak nie chcesz to, um, to ok, to, to przestają Cię um, molestować. Um, ale, ale pomogą Ci, powiedzą Ci w rzecz prawdziwą i skierują Cię w prawdziwym, e, dobrym kierunku. A nie, czasami, nie wiem, przez złość, albo przez to, że nie wiedzą, a po, po prostu tylko chcą Ci powiedzieć e, coś, bo, bo nie fajnie, że nie wiedzą. Tajlandia? E, Tajlandia, w Tajlandii są bardzo ładni ludzie. <śmiech> Naprawdę są najładniejsi. Dzieci są wszędzie bardzo, bardzo słodkie, ale dorośli już nie za bardzo. Natomiast e, rzeczywiście taki są bardzo ładne. A babeczki? Jakbym tam jakąś chciał coś no właśnie... na żonę, to gdzie najlepiej szukać? No, tajki, tajki. Tak. Mhm. Tajski masarz tam Niemcy przyjeżdżają i znam dwóch znajomych, dwie pary, które mężowie niby pojechali na delegację do miasta niedaleko, a okazali, okazało się, że pojechali do Bangkoku no, to, ja byłam na imprezę i nie ma tych związków już. O, już nie ma. No, już Gdzie byłam jedyną białą dziewczyną, a, bo wszyscy bieli faceci z, z tajkami. Mhm. No wiadomo, nie, że tak ten one no. świadczą ale usługi, znać... nie? Jak, jak to tam wygląda w tych sprawach? No, wygląda jak, jak je, je piszą. Mhm. Czyli no. Duże białe i mała ciemna, tak? <grym> tak? Tak. I codzienny wieczór masaż. No nie jest to zbyt e, smaczny widok, jak się widzi tych starych facetów grubych i w ogóle obleśnych z takimi ładnymi e, marynkimi taikami. E, ale.. E... A co na to lokalcy faceci? Nie wiem. Nie wiesz, nie pytałaś. Te <grymne> takie nie są aż takie głupie. One się wydają mhm. takie potulne i, i e, takie taki ugodowe, że tam nie podniosą głosu. No, słyszałam, czy widziałam na was. Potrafi oczy, jebnąć. Że tak, że, że domagała się tam. Mhm. I były niezadowolone i też, mhm. też robiła awantury. Laos, jak tam ludzie w Laosie? Mają te swoje trójkątne kapelusze i siedzą wszyscy w ryżu? <grymne> no, może na wsiach tak. Też bardzo fajni, ale nie aż tak otwarci jak, jak Kambodżanie. Kambodża to taka Tajlandia 25 lat temu. Tak, taka... Tajlandia jest jakby najbardziej taka e, nowoczesna, tak? Tak, turizm. Tak, przez turystów, e, turystów e, też dużo Kambodża rozwija. troszkę zacofana bardziej, e, Laos taki... Taki pomiędzy. Taki pomiędzy, Malezja? Mm, nie mogę za dużo powiedzieć o Malezji, bo krótko tam byłam. Mhm. I Singapur, który jest jednym wielkim, ładnym miastem nowoczesnym. Singapur, no, Singapur dąży do, do, do tego, żeby mieć jak najwięcej białych ludzi, żeby zwiększyć prestiż miasta, e, żeby być bardziej bogatym. E, konkuruje z Hongkongiem. E, to są sprzeczne e, opinie. Niektórzy dla... E, w, da, w, dla nich Hongkong to wydaje się w ogóle jakiś zaścankowy i brudny, bo Singapur przez to, że ma te wszystkie kary, zakazy i nakazy. Rzuć gumy, nie wolno. Nie co, wolno. Właśnie, co właśnie, czego tam nie wolno z takich śmiesznych rzeczy? Nie wolno rzeczy? pluć, nie wolno tak charkać, jak to robią Chińczycy. Chińczycy one właśnie, no. Nie wolno rzuć gumy, nie wolno jeść na przykład takiego owocu durian, durian. który jest bardzo śmierdzący. Tak. Nie można go mieć w metrach albo w hostelach. Um, no, no właśnie, takie... ja, jadłaś go? Ja Jakieś go wąchałem, tak trochę jak siurami pachnie, nie? No śmierć, ja no. skosztowałam go no. chyba. No, w smaku jest taki taki, taki trochę banan, nie? Mango no Taki mango-banan, takie coś w tym czymś. No, Owoce ale... były super, no. to apropo no. jedzenia. No właśnie, tak. E, właśnie, a propos jedzenia, coś takiego jadłaś, co Cię obrzydziło, albo może, może nie, że jadłaś, Cię obrzydziło, ale coś takiego Ci dali, że o kurde, tego nie zją. Um, raz było coś, ale to po prostu było tak yy, pikantne, a ja nie no. lubię, że, że, że nie mogłam tego zjeść. To moja zupa grzybowa całkiem no, jest... dobra, nie pikantna? Nie, pyszna była. Dobrze. Dobrze, <grych> czyli kończymy. Za chwilę wracamy i Karina powie yy, może jeszcze ostatnie słowo. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. 6,5 tygodnia. Nie 9,5 tygodnia, jak, jak niektórzy sugerowali. Um... Warto? No pewnie. Zawsze. Zawsze. Samemu? Tak. Tak. Większa swoboda. Um... Tak. tak. Poza tym bardzo dużo się ludzi tak. poznaje. Mm. Nie, nie I, bierz i... na przykład nigdy nie jest z Barnabu na wakacje, bo on strasznie ma ludzi. Byliśmy w Maroku. I chrapie. O, I chrapie tak? podobno mm. tak, że to tak, nie można. Tak. Nie, w ogóle ten człowiek to jest... Nie, nie, nie. nie. To... nie powiem Ci, że jak myślę o, o tym, że gdzieś mogłabym y, sama jeszcze pojechać, to... Przyjemnością. Tu właśnie mówiłeś, że chciałabyś gdzieś pojechać za czas niedługi, tym bardziej tym razem Europa na kolanach? Nie na kolanach. Zastanawiam się jeszcze, czy na rowerze, czy na nogach. Ale chcę zrobić San James Way, czyli Camino de Santiago. Santiago, Fatima, to jest prawie? Nie Fatima, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, czyli jest gdzieś tutaj w Hiszpanii. Tak. Fatima, a Fatima jest z drugiej strony, ja byłem w Fatimie i ten, taka Częstochowa, wygląda identyko, no więc ten. Dobrze, to na tyle, kończymy Karolina. Mm, a jeszcze mam jedno pytanie, dlaczego nie Wietnam, bo planowałeś Wietnam? E, wiesz co, bo na, na północy padało, było 15 stopni, była mhm. kiepska pogoda. Poza tym powiem Ci, że wszyscy mówili takie sobie średnie rzeczy o Wietnamie. Mówili, mhm. że ludzie są bardzo nastawieni na pieniądze, tylko na sprzedanie. E, czymkolwiek handlują i nie są zbyt przyjaźni. E, no i poza tym i chciałam wracać do Bangkoku już z Chiang Mai, tylko e, pojechać na, na, na, na wschód do losu. Nasza mała podróżniczka, znaczy nie mała, ale Mała. No, ten um, opowiada nam w naszych podcastach, gdzie jeździ. Widzicie Wracajcie, wszyscy, co wyjechaliście do Polski tutaj na zasiłku. Jest całkiem, całkiem nieźle i można tak, spokojnie dziewięć. Tak, po drodze um, ośmiu Polaków i wszyscy mieszkają za granicą. Tak? Co ciekawe. Mhm. Mhm. Szkocja, e, Londyn, e, Niemcy. Mhm. Tak to było. Bardzo fajnie. Dobrze. Jakieś... Umiesz coś po tajlańsku powiedzieć? Do widzenia albo dziękuję słuchacze za przesłuchanie mm. tego podcastu? Kapczaj. Dziękuję. Dziękuję kap chai. Chyba. To mi się wszystko pomyliło, bo jak się już nauczyłam w jednym języku, to już, to już byłam w następnym kraju i znowu się... się... A, bo tam języki są różne, tak? Mm. Tak? tak, tak. O, to zobacz. Sabadi, to jest Dzień Dobry po, po, po... w Laosie. Cztery... Kapunka, kapunka. A kapunka to, tak. kapunka to po tajsku. Cztery dziękuję. palce w nosie w Laosie. Dziękujemy za to spotkanie i ten, i to co, będziemy po hiszpańsku w następnym podcaście, jak już wrócisz, Santiago de Compostela. Si. Si, claro. Muchas gracias i, i, i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzeba mi. To come To, gdzie For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstay the welcome. Just keep your mind open and suck in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream but you never believe that something is going to happen for you. Not like it does in the movies. And when it actually does, you expect it to feel different. More visceral. More real. I was waiting for it to hit me.